Wojka jest też na miejscu. Bertrand Pertrancuy. Andrzej sułek, dzień dobry. Dziś o robercie i Klarze. Cofnijmy się do roku 1828. To wtedy Robert wyjeżdża na studia prawnicze do lipska. Miasto i studia go rozczarowały. Po roku zdecydował się pojechać do Heidelbergu, gdzie rzucił się ochoczo w wir studenckiego, prawdziwego studenckiego życia. Ale ten pierwszy rok w Lipsku zaowocował także znajomością, która miała de facto wpłynąć na całe jego życie we wszystkich jego sferach. To wtedy poznał Robert Schumann w Lipsku Friedricha Wicka, profesora fortepianu, do którego trafił wiedziony swoimi pianistycznymi ambicjami. Wik udzielał mu przez ten rok dość nieregularnych lekcji, ale musiało się to skończyć wraz z wyjazdem Roberta do Heidelbergu. W domu Friedricha i jego drugiej żony Mariany Robert poznał jednak najstarszą córkę Friedricha z pierwszego jeszcze małżeństwa, czyli Clare. Miała 9 lat i być może początkowo ich relacja miała w sobie coś bratersko-siostrzanego, bo zdaje się, że Robert postrzegał przez pewien czas Friedricha Wika jako substytut swego ojca. Można dyskutować na ile czas spędzony w Heidelbergu był owocny dla szeroko rozumianego rozwoju Roberta Schumana. Jeśli już, to raczej w dziedzinie humanistyczno-literackiej, no i z pewnością także w sferze jego życia erotycznego. Niemniej to tam dojrzał Robert do myśli, by ostatecznie poświęcić się muzyce. Podczas letnich wakacji poinformował o swojej decyzji matkę i poprosił ją, by rozeznała się u Wika, czy ten widzi w nim kandydata na pianistę. I Wick podjął się zadania uczynienia z Roberta Schumana, jednego z największych żyjących pianistów, pod warunkiem rzecz jasna, że Schumann powróci do tego zimnego i odrażającego Lipska, no a po drugie, że podda się wszystkim zaleceniom pianistycznej, pedagogicznej terapii, jaką Friedrich Wick fundował swoim studentom. I tak oto w 1831 roku Robert Schumann rozpoczął naprawdę nowe i chyba naprawdę dorosłe życie. Składała się na obraz roku 1831 i 32, po pierwsze głęboka, ale i złożona relacja z jego mentorem, pierwszy poważny romans i zaręczyny z Ernestiną von Fricken, którą przedstawił jako Estrellę w karnawale. Florestana i Euzebiusza, związku Dawidowego, no i relacja z Klarą, zażyłość, która z tego związku siostrzano-braterskiego przekształcała się w coś znacznie bardziej intymnego i romantycznego, a przede wszystkim odkrywała coś, co nazwalibyśmy związkiem albo pokrewieństwem dusz. Nim jednak w 1840 roku Robert i Klara pobrali się, musieli jeszcze przejść długą drogę, najeżoną przeciwnościami i zawiłościami, których rzecz jasna głównym twórcą i budowniczym był Friedrich Wick. Dopiero gdy Robert i Clara pokonali te wszystkie przeszkody, mogli rozpocząć wspólne życie, które jednak dalekie było od beztroski i sielanki. Ale gdy w 1840 roku Robert Schumann wręczał Klarze jej ślubny prezent, czyli 26 pieśni z cyklu Mirty, z pewnością żadne z nich nie postrzegało wspólnej przyszłości w takich barwach. Jedno z najpiękniejszych wyznań miłosnych, jakie jest na historia muzyki, czyli pieśń Widmung, dedykacja otwierająca cykl Mirty, op. 25 Roberta Schumana, Dietrich Fischer-Diskau i Christoph Eschenbach. A w nasze rozważania włącza się teraz tradycyjnie pani doktor Agnieszka Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, co wiemy o tym momencie, w którym Klara pojawia się w życiu Roberta Schumana? Można powiedzieć, że wszystko co najważniejsze w tamtym czasie, w życiu, w biografii, również twórczej, w rezultacie później Schumana, dzieje się w jednym momencie. Na początku lipca, wtedy kiedy Schuman pisze o swoich wrażeniach pierwszych na temat wariacji Opus 2 Chopina, spotyka się też po raz pierwszy z Klarą Wick. I w tym czasie, cztery dni potem, kiedy pisze w dziennikach o pojawieniu się jego najlepszych przyjaciół, Florestana i Euzebiusza, cztery dni później pisze... Ach, cóż to za istota, Klara. I opisuje w kilku zdaniach, w kilku akapitach może raczej, jakie wrażenie właśnie zrobiła na nim ta młodziutka pianistka i podziwia jej usposobienie. Porównuje ją, można powiedzieć, właśnie z tymi swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Pisze, że raz się śmieje, raz płacze, wesoła, melancholijna. Więc to wygląda tak, jakby on wtedy, w owym lipcu roku 31, na wszystko patrzył przez pryzmat, tej swojej dwojakiej natury, również na nią. Czy ta młodziutka dziewczyna, cudowne dziecko pianistka, ale także kompozytorka, mogła mieć jakiś wpływ na rozwój Roberta Schumana jako kompozytora w tamtym czasie? Wydaje mi się, że mogła mieć wpływ zupełnie zasadniczy, choćby ze względu na jedną kwestię, mianowicie Schumann przecież od początku lat 30. kiedy intensywnie ćwiczył, kiedy planował jeszcze karierę pianistyczną, Zniszczył sobie swój aparat wykonawczy, utracił możliwość bycia koncertującym wirtuozem i wydaje się, że Klara, poza tym, że mogła go inspirować jako taka niesamowita, żywa, radosna osobowość, osoba, mogła też być jego, można powiedzieć, łącznikiem ze światem muzycznej wirtuozerii. Tak można sobie to wyobrażać. Była jego pianistycznymi rękoma. Mógł traktować Klarę jako idealną wykonawczynię tworzonego przez siebie repertuaru. To poświęćmy teraz chwilę uwagi młodej klarze Wik jeszcze jako kompozytorce. Zaczęła komponować podobno już w roku 1828. Te najwcześniejsze utwory, które są tylko wymieniane w rozmaitych dokumentach nie przetrwały do naszych czasów, w tym walc i skerco na orkiestrę. Ale w latach 30. jej ojciec zaczął publikować kompozycje młodziutkiej Klary. Opus pierwsze, to zbiór czterech polonezów, ukazały się drukiem w 1831 roku. No i to określenie polonezy bardzo miło, bardzo ciepło brzmi w naszych uszach. Jaka to była muzyka? Jaką kompozytorką była młodziutka Klara? To jest y, cudowna rzecz. Owe dziecięce cztery polonezy opus pierwsze, zwłaszcza jeśli porównamy to z polonezami Schumana pochodzącymi z roku 1828, czyli napisanymi przez 18-letniego wówczas już kompozytora, można powiedzieć, różne rzeczy na różne obsady wówczas tworzył. Muzyka Klary przypomina gatunek poloneza znany nam z twórczości kompozytorów polskich dużo bardziej niż to ma miejsce w przypadku polonezów Schumana. To był Polonez C. Dur, czwarty z opusu pierwszego Klary Wick przy fortepianie Suzanne Grutzmann. Swoje opus pierwsze Klara pisała w latach 1829 30 miała więc mniej więcej 10-11 lat. Potem ukazało się jeszcze pięć opusów solowych i uwaga, koncert fortepianowy, koncert a mol opus siódme. Rozpoczęła pisanie swojego koncertu Amol w 1833 roku. Utwór ma dość nietypową formę, można nawet powiedzieć, że odkrywczą. Natomiast co zwraca naszą uwagę z punktu widzenia relacji między Robertem a Klarą to fakt, że to on pomagał jej instrumentować finał. Co nam to mówi o umiejętnościach Klary w dziedzinie tworzenia wielkiej formy i posługiwania się aparatem orkiestrowym? Ona po prostu nabywa doświadczenie w myśleniu o wielkiej formie, umiejętność konstruowania wielkiej formy, prawdopodobnie właśnie na skutek obcowania na co dzień z repertuarem tego rodzaju w czasie swoich turnę koncertowych. Klara, niezależnie od tego, jak znakomitą była i niezależnie od tego, że miała już na koncie kilka kompozycji solowych, fortepianowych, to nie miała wcześniej doświadczenia z tworzeniem utworów na większe obsady. Schumann miał już takie próby na końcie, nie tylko pod koniec lat dwudziestych, ale również w pierwszych latach dekady lat trzydziestych, tworzył przecież swoją symfonię. Gemol cwikał symfonii. W związku z tym jego większe doświadczenie właśnie w operowaniu orkiestrą symfoniczną było pomocne. Robert i Klara mają się ku sobie, jak się to ładnie mówi. Ich wzajemna fascynacja nie może budzić niczyjej wątpliwości, no a te wspólne przedsięwzięcia artystyczne Kompozytorskie. chyba jeszcze bardziej powinny utwierdzać Friedricha Wika w przekonaniu, że młodym należy sprzyjać. Tymczasem on prezentuje jednoznacznie wrogie ich związkowi stanowisko. Dlaczego? Co im powodowało? Tutaj prawdopodobnie zagrała miłość ojcowska. Chyba trzeba to brać pod uwagę, niezależnie od tego, jak mocno kibicujemy kochającym się młodym ludziom, bo miał świadomość Friedrich Wick, że Schumann nie jest najlepszym kandydatem na męża, materiałem na męża, jak to się kiedyś mówiło. Dla jego córki. Mógł się bać bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, prawdopodobnie obserwując Szumana od lat już przecież kilku, mógł wyrobić sobie zdanie na temat jego stabilności emocjonalnej, jego osobowości w ogóle. Być może też wiedział coś na temat tego, jak szuman funkcjonuje w, w relacjach z kobietami. No tak, bo mówiąc najoględniej, jego prowadzenie się nie należało do wzorowych, a i reputacją w sferze tak zwanych relacji damsko-męskich nie błyszczy to na nie, nie. I to jest najbardziej, najbardziej podstawowa kwestia. A przecież Wik, wychowując swoją córkę, czuł się za nią odpowiedzialny i poza tym, że ona była po prostu jego ukochanym dzieckiem, to była też owocem jego działań dydaktycznych i starał się prawdopodobnie za wszelką cenę, aby mogła bez przeszkód realizować karierę jako pianistka, jako wirtuoska, zważywszy na to, jak znakomicie tę karierę rozpoczęła i prawdopodobnie bał się, że małżeństwo z Schumannem znacznie utrudni jej funkcjonowanie właśnie w tej roli. I teraz już odrzucając ten ton z lekka sarkastyczny, na który sobie poprzednio pozwoliłem, musimy przyznać, że Klara była naprawdę dla Roberta Schumana bardzo ważna, że była dla niego niezwykle istotną inspiracją w dziedzinie twórczości muzycznej. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, ale Schumann próbował zadedykować jej Kreisleriana, który ostatecznie poświęcił Chopinowi, a zrezygnował z tego zamiaru pod wpływem jej perswazji. Kiedy zbliża się data upragnionego ślubu, wtedy Schumann pisze dla niej przeniknięty najszczerszą, najserdeczniejszą miłością cykl pieśni Mirty. Warto może wspomnieć, jak ogromnym zaskoczeniem i ogromną radością był dla Klary ten prezent. Ona opisując doświadczenia dnia zaślubin, pisała właśnie w dzienniku, że dostała tak cudowny, nieoczekiwany, przepiękny prezent od ukochanego Roberta. Moment zawarcia małżeństwa musiał być bardzo silnym impulsem dla obydwojga. Dla Roberta pewnie w szczególności do tego, żeby wyrazić swoje uczucia, dać im muzyczną ekspresję. Ale przecież rola Klary Wik, Klary Schumann, muzy dla Roberta nie sprowadzała się tylko do tego cyklu Mirty, nie sprowadzała się do Kreislerianów. Warto tutaj wskazać dwie jeszcze kompozycje z lat 30. a więc poprzedzające Mirty i inne cykle pieśni z roku 40, które też, nawet jeśli nie były dedykowane klarze, to były przecież pisane z myślą o niej, jako właśnie o tej najukochańszej żonie i muzie. Warto cofnąć się do dekady lat 30. i zwrócić uwagę na dwie kompozycje. Na sonatę Gemol, którą Schumann powiązał z, z postaciami Florestana i Eusebiusza i druga rzecz to Fantazja op. 17. Jedna z najciekawszych niewątpliwie rzeczy Schumana i tym bardziej ciekawa, podobnie zresztą jak Sonata, że nie są to cykle miniatur. Czyli można powiedzieć, że choćby z tego względu zwracają ona uwagę właśnie jako kompozycje szczególne w dekadzie wypełnionej prawie wyłącznie cyklami miniatur, czyli nieco, nieco bardziej rozbudowanych kompozycji. Tutaj mamy do czynienia dwukrotnie z wielką formą, czyli można powiedzieć, że myśląc o klarze, bo w tym czasie już była ona przedmiotem uczuć romantycznych, a nie tylko czysto przyjacielskich ze strony Schumana, młody twórca potrafił się skutecznie zmierzyć z wielką formą, nawet jeśli ona była specyficznie realizowana. Jeśli chodzi o Sonatę Gemol, o której już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach cyklu, to ja przypomnę te słowa Schumana dołączone do rękopisu przesłanego Klarze. Jeden, jedyny krzyk mego serca za tobą, w którym twój temat pojawia się w każdym możliwym przebraniu. No, trudno o bardziej płomienne wyznanie. Ale z fantazją op. 17 sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. I zarazem rzekłbym daleko bardziej interesująca. No bo po pierwsze to w ogóle miała być sonata. Taki był pierwotny zamysł kompozytora. To miał być i de facto był hołd złożony Beethovenowi. W pierwszej części fantazji pojawia się cytat z ferne Gelipte Beethovena, czyli do dalekiej ukochanej, a w liście do klary z 17 marca 1838 roku Robert Schumann napisał, że pierwsza część została pomyślana jako głębokie lamentowanie za tobą. Więc jest w tej fantazji, w tej muzyce ogromny ładunek muzycznego, emocjonalnego subiektywizmu. Jest jakaś istotna treść poza muzyczna, ten pomnik stawiany Beethovenowi, a do tego jeszcze Himalaje trudności technicznych dla pianisty. Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz. Zważywszy na to, że patronował tej fantazji Beethoven, postać Beethovena unosiła się nad tą kompozycją. Schumann chciał się mocno przyłożyć do wzniesienia pomnika Beethovena, więc była to, można powiedzieć, taka właśnie taki rodzaj omarz. Jest to rzecz trzyczęściowa, bardzo rozbudowana jak na rozmiary ówczesnych kompozycji Schumanna i jedna z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejsza technicznie w jego twórczości fortepianowej. Lat 30. i w rezultacie w ogóle, bo przecież późne rzeczy już nie były tak skomplikowane technicznie. Ta fantazja, którą ostatecznie dedykował Listowi i która przez Lista została przyjęta entuzjastycznie, nie była przez tego, no być może najwybitniejszego wirtuoza owego czasu, nie była przez niego wykonywana. A sama Klara zaczęła ją wykonywać długo po śmierci Schumana. Ale wróćmy do tego, w jaki sposób ona jest związana właśnie z postacią Klary. Tworzył ją Schuman wtedy, kiedy powstała już ta trudna, konfliktowa sytuacja w jego życiu z rodziną Wików, po wyrażeniu swoich uczuć do Klary i po tym, kiedy ojciec Klary no, wyraził sprzeciw wobec ich związku. I w tym momencie Schumann robi rzecz bardzo znaczącą, mianowicie pod koniec pierwszej części tej trzyczęściowej fantazji wprowadza temat, który jest nawiązaniem do jednej z pieśni cyklu Antiferne Gelipte Beethovena. Andiferne Gelipte, czyli do dalekiej ukochanej. Ten cykl Beethovena jest o tyle ważny, że jest tam mowa o sile muzyki, która łączy to, co rozdzielone, to, co nie może być połączone, a muzyka jest właśnie tym łącznikiem na płaszczyźnie duchowej. Czyli można powiedzieć, że to, co Schumann robi w pierwszej części tej fantazji, to jest wyznanie wiary w siłę muzyki łączącej rozdzielonych kochanków, w tym przypadku jego i Klary. Niechaj przed pieśniami tymi ustąpi, co tak bardzo nas dzieliło i niech serce pełne miłości tego dostąpi, czemu serce pełne miłości się poświęciło. Motyw towarzyszący tym słowom u Beethovena w wykonaniu Marka Padmora i Christiana Bezoidenhauta brzmi tak. Was geschieden und so weit, und ein liebend Herz erreichtet, was ein liebend Herz geweint. Und ein liebend Herz erreichtet, was ein liebend, ein liebend, ein liebend Herz geweint. Kann, kann vor diesen Lieden weichtet, was geschieden. W fantazji Schumana, której za chwilę posłuchamy w całości, odnajdziemy to w formie następującej. Mitsuko Uchida. Jeszcze wracając do tego, na co zwrócił pan uwagę, czyli do pierwotnego planu na opus 17, jako wielkiej sonaty, to wydaje się, że odejście od, od tego planu i zrealizowanie ostatecznie utworu, który ma taki właśnie tytuł, fantazja, to jest nie tylko ukłon w stronę listy jako tego kompozytora, który może właśnie takie swobodniejsze ujęcie inspirować, ale to jest też, wydaje mi się, bardzo zdrowa, sensowna strategia Schumana, który w takim swobodniejszym gatunku po prostu poczuł się lepiej i ostatecznie jest to Oczywiście kompozycja, która ma znakomitą konstrukcję i ogromną wartość artystyczną. W początkowej wersji, w początkowej koncepcji Schumann nadał trzem częściom fantazji, a może jeszcze wtedy sonaty, programowe tytuły, ruiny, łuk triumfalny i korona gwiazd. W ostatecznej wersji fantazji Schumann pozostawił określenia wykonawcze odnoszące się do charakteru i tempa. Część pierwsza, jak najbardziej fantastycznie i z pasją, w tonie legendy. Druga. Umiarkowanie, bardzo energicznie, nieco wolniej, bardziej ruchliwie. I trzecia, powoli i dostojnie, cały czas cicho, nieco bardziej ruchliwie. Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida grała fantazję c opus op. 17 Roberta Schumana. Dzisiejszy odcinek cyklu Giganci powoli dobiegła końca. O rozmaitych aspektach obecności Klary w życiu Roberta Schumana będziemy mówili także w odcinkach następnych. Ale ja chcę na koniec pytać o jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze o pojawienie się i obecność w życiu Szumanów, a potem po śmierci Roberta w życiu Klary, Johannesa Bramsa. Na początku lat 50. Szumanowie poznają Johannesa Bramsa. To jest ostatni moment funkcjonowania Schumana jako, jako krytyka muzycznego, kompozytora. Klara jest wykonawczynią przede wszystkim twórczości fortepianowej. Poznają młodego, debiutującego wówczas, Bramsa. Schumann pisze o nim swoją ostatnią recenzję zatytułowaną Nowe Drogi. Klara zaprzyjaźnia się z Bramsem i staje się chyba najważniejszą osobą w życiu Bramsa, która będzie mu towarzyszyła do samego końca. Brahms dedykuje klarze kilka swoich kompozycji, różne cykle wariacji, ale też inną rzecz, mianowicie klawiursztyk opus 118. Warto zwrócić uwagę na romance, która właśnie w owym opusie 118 Brahmsa się znajduje, bo wydaje się, że jest to jedno z najpiękniejszych wyznań miłości, jakie możemy w historii muzyki odnaleźć. Ostatnie lata życia Roberta Schumana to kryzys zdrowotny, kryzys mentalny, próba samobójcza, pobyt w zakładzie zamkniętym. Jak w tym wszystkim zmieniła się rola Klary? Czy nadal była jego muzą, czy była bardziej opiekunką, czy też przejmowała na siebie ciężary i obowiązki związane z prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi. Wydaje mi się, że to są wszystkie te role, które pan wskazał tutaj. Muzą szumana. Klara była w zasadzie od samego początku. Jeszcze przecież zanim zdał sobie sprawę z tego, że kocha ją, a nie tylko przyjaźni się z nią, czy też podziwia ją jako ciekawą osobę i znakomitą pianistkę, aż do samego końca, kiedy Klara no już sama utrzymywała rodzinę, troszczyła się o dzieci, zarabiała na na utrzymanie wszystkich, również na pobyt Szumana w azylu doktora Richarda. Więc ta rola muzy się nie zmieniła. W jednym z późnych utworów w werturze Hermann i Dorotea Schumana widzimy dedykację właśnie dla Klary. Ale te pozostałe role, nie tylko opiekunki domowego ogniska i osoby, która utrzymuje rodzinę, ale też wykonawczyni kompozycji Schumana, redaktorki jego dzieł w późniejszym czasie. Te wszystkie role Klara odgrywa równolegle albo przechodzi między nimi bardzo, bardzo sprawnie. W piątym odcinku cyklu Giganci poświęconego Robertowi Szumanowi gościem była dr Agnieszka Chiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, dziękuję bardzo. Spotykamy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Andrzej Sułek. Autopromocja. Bardzo lubiłam być na planie. To ja miałam takie poczucie, że patrzę jak on się uruchamia, jak są jakieś dziesiątki statystów.